program Spotkanie z redakcją Wolnych Mediów Na Żywo. Przy mikrofonie Mauryce Hawranek jest także ze mną Filip Czarnecki. Witaj, Filipie. Witam ponownie. Dzisiejsze spotkanie odbywa się z dwóch, a właściwie nawet trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że w radiu zajdą bardzo poważne zmiany i o tej zmianach chcieliśmy tutaj opowiedzieć. Drugi powód jest taki, że po raz ostatni się spotykamy na antenie Na Żywo. A to też wynika z pierwszego powodu, który też tutaj wyjaśnimy co i jak. No i trzeci powód jest taki, że postanowiliśmy także raz kolejny odpowiedź na Wasze pytania zadawane w czasie rzeczywistym na czacie. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, może wejść na naszej stronie na czata no i zadać po prostu pytania, my na nie odpowiemy. A jakie zmiany czekają nas w radiu, to może opowiemy o tym za chwilę. R. ponownie po piosence. Chciałem dzisiaj jeszcze wyjaśnić jedną małą rzecz tutaj na starcie. Otóż w dniu dzisiejszym zaatakowała mnie pewna choroba i z tego powodu moje gardło troszeczkę wysiada, dlatego od razu przepraszam za drobną niedyspozycję. Chciałem też podziękować dla osób, które wzięły udział w akcji rozdawania kalendarzyków. Na początku chciałem podziękować Panu, który wydrukował nam te kalendarzyki pod pseudonimem Energy Flow. No i także wszystkim osobom, które, których nie ostraszała kwota, którą trzeba było zapłacić za koszty transportu. Jest też małe ogłoszenie. Nawiązaliśmy współpracę z czeskim portalem podobnym do wolnych mediów i szukamy tłumacza, który by pomógł nam tłumaczyć newsy z języka czeskiego. Jeżeli ktoś taki jest, to prosimy o kontakt z nami za pomocą naszego formularza na naszej stronie internetowej. No może do tych zmian, jakie czekają radio. Zacznijmy może od problemów radia. Sprawa wygląda tak, że od mniej więcej 19 grudnia spadła nam dosyć mocna słuchalność. Tej słuchalności nie udało się jeszcze odzyskać w pełni, chociaż pomału rośnie. Ciągle pojawiają się tam problemy techniczne związane z serwerem radia. Radio się wyłącza kilka razy dziennie. Szukanie nowego serwera to też jest już dosyć uciążliwe, ponieważ zmienialiśmy go w ostatnich kilku a kilka razy o czym mógłby nawet Filip tutaj opowiedzieć. No i doszliśmy do wniosku że trzeba coś z tym fantem zrobić ten stary radio które znacie w obecnej formie jako program pierwszy i program drugi będzie wkrótce ulegał likwidacji rezygnujemy całkowicie ze skanału strumieniowego czyli takiego, który wszyscy słuchacze słyszą to samo prawda? i będziemy oferować radio nowej generacji radio interaktywne które, na które słuchacz będzie miał wpływ e, na to co słucha oczywiście wygląda to będzie mniej więcej tak że m, po włączeniu nowego radia e, będzie do wyboru 16, 15 kanałów tematycznych pierwszym kanałem tematycznym będzie kanał, który będzie zawierał wszystkie piosenki jakie mamy na naszej playlistie czyli mniej więcej to co jest teraz w programie pierwszym e, drugi kanał e, będzie z muzyką Creative Commons do użytku komercyjnego czyli dla firm e, czyli to samo co mamy teraz w programie drugim no ale pojawi się także 13 innych kanałów. kanał trzecim będzie kanał z audycjami. Jest to nowość, oznacza to, że po każdej porze dnia i nocy będziecie mogli wejść na te radio i posłać naszego bloku programowego. Jest to odpowiedź na sugestie czytelników i słuchaczy, którzy twierdzili, że godzina 19 do 20 po prostu im nie opowiadają, że chcieliby słuchać po w innych godzinach, były także głosy, że ludzie chcieli posłuchać muzyki w jakimś konkretnym nastroju, który akurat mają, a nie tylko to, co mamy teraz, czyli że leci taki nastrój na zmianę, teraz szybszy kawałek muzyczny, potem wolniejszy itd., itd. No i tu będzie właśnie te 13 nowych kanałów. Tak jak powiedziałem, pierwszy będzie dotyczył samych audycji, a kolejne inne będą związane bezpośrednio z tematyką. I tutaj pokrótce je omówię będzie kanał, w którym będą piosenki tylko śpiewane w języku polskim drugi kanał będzie z piosenkami śpiewanymi w językach słowiańskich, głównie po rosyjsku i ukraińsku ponieważ ich mamy najwięcej no, ale także czeskie i jakieś tam jeszcze inne będzie też kanał z, z piosenkami z krajów południowej Europy i Ameryki Łacińskiej, czyli śpiewane w języku włoskim, hiszpańskim i portugalskim będzie osobny kanał z piosenkami francuskimi, osobny z anglosaskimi, czyli śpiewanymi po angielsku i niemiecku. Będzie także kanał związany znaczy kanał z muzyką radosną i skoczną. Jeżeli ktoś chce się na przykład obudzić albo coś, to akurat będzie to sam raz dla niego. Będzie też kanał z balladami i łagodną muzyką pop dla tych osób, które wolą jakieś romantyczne chwile i nastroje. Dla tych, którzy wolą mocne uderzenie będzie kanał z muzyką rockową i heavy metalową, będzie także reggae i ska, kanał z muzyką klubową, czyli hip-hop, house i itd. Będzie też kanał osobny z muzyką folkową i inspirowaną folkiem, także tam będzie country i muzyka szantowa. No i na koniec muzyka instrumentalna, czyli kanał z muzyką chillout, ambient, z muzyką klasyczną, także muzyką filmową itd. itd. Czyli myślę, że tutaj dla każdego znajdzie się coś dobrego. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki radio będzie działało, bo już wspomniałem, że będzie to radio interaktywne, a nie radio strumieniowe. Będzie to mniej więcej działało tak, że w momencie jak słuchacz wejdzie na nasze radio i wybierze sobie, który kanał tematyczny chce słuchać, wówczas się automatycznie wygeneruje jednorazowo specjalnie dla niego metodą losową playlista i będzie mógł sobie tej listy posłuchać. Jeżeli któraś z nie będzie mu się podobała, będzie mógł przeskoczyć ją do przodu. Jeżeli któraś spodoba się dwa razy albo trzy, to odsłuchać jej wiele razy pod rząd. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, tym bardziej, że nie będziemy musieli za te radio już płacić. Mamy sponsora, który fundował nam serwer. W chwili obecnej Grzesiu Szeliga pracuje nad skryptem. Skrypt już jest w dosyć mocno zaawansowanej formie, więc myślę, że w ciągu najbliższego Tygodnia, może najpóźniej miesiąca te radio nowe się pojawi. Myślę, że to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o radię. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego pomysłu, tej realizacji tego pomysłu, to proszę zadawać je na naszym czacie i odpowiem na nie po kolejnej piosence. Po piosence także odpowiem na pytania, które już zostały zadane na naszym portalu. Wolne Media Słuchacie Radia Wolne Media przy mikrofonie Małego Hawranek. asystuje mi studiu Filip Czarnecki, spotkanie z redakcją na żywo przed chwilą opowiadałem Wam jak będzie wyglądało nowe radio pojawiły się pytania dotyczące także radia i pozwolę sobie je tutaj zadać czy będzie kanał ze wszystkimi piosenkami? No tak jak powiedziałem, będzie kanał ze wszystkimi piosenkami, tak jest to teraz. Także jeżeli ktoś lubi zmiany klima klimatów, no to nie będzie miał tutaj e, żadnych problemów. E, jest też drugie pytanie, czy będą dodawane audycje na stronę główną, tak to wygląda obecnie? Jeżeli chodzi o dodawanie audycji, no to zastanawiam się tutaj nad dwoma opcjami. E, pierwsza taka, żeby zachować równocześnie te audycje, które są obecnie na w stronie Wolnych Mediów i dodawać kolejne. A drugie, żeby wszystkie audycje zarchiwizować właśnie w programie trzecim. To znaczy, że wyglądałoby to tak, że najnowsze audycje byłyby na samym początku, najstarsze na samym końcu. No i jest też trzecia tutaj opcja, że byłyby tylko nowości, czyli nowe bloki programowe, które będą trwały kilka godzin, także każdy będzie mógł to przez cały tydzień odsłuchać. Bloki programowe zakładam, że będą się pojawiały w niedzielę, czyli że jeszcze nie wiem o której godzinie, ale mniej więcej w niedzielę Planuję i stare by znikały, ale to już tutaj muszę jeszcze nad tym pomyśleć. Która z tej opcji byłaby najlepsza, a może da się też to połączyć, zobaczymy. Jeżeli chodzi o pytania niezwiązane z radiem bezpośrednio, to jest tutaj pytanie, jaki jest obecnie czas życia wiadomości, czyli po jakim czasie od publikacji są one usuwane. Wyjaśnię może, że jeżeli chodzi o newsy, one są usuwane raz na jakiś czas. Przeważnie zakładam, że 14 dni są obecne na naszej stronie, ale jeżeli nie mam czasu, to bywa, że dłużej. Znaczy nie mam czasu, żeby je usuwać, to bywa, że nawet po 2-3 miesiące bywają. Pytanie, dlaczego newsy są usuwane. Usuwane są z kilku powodów. Po pierwsze... Mam nasza baza danych i wielkość na serwerze nie jest z gumy się nie rozsiągnie. Każdy dodatkowe megabajty trzeba płacić. Po drugie, newsy, żywotność newsów jest bardzo krótka. Na przykład kogoś tam za rok będzie interesował że tam rok wcześniej jakiś prezydent się spotkał z jakimś innym prezydentem albo ktoś coś powiedział, prawda? Myślę, że to jest nieistotne. Jeżeli chodzi natomiast o publicystykę, no to publicystyka jest na stałe. Jeżeli jest usuwana, to tylko dlatego, że jest naruszenie praw autorskich, albo jeżeli zostanie odkryte, że w artykule na no, podano ewidentne nieprawdy, które zostały przez czas zweryfikowane. Eee, kolejne pytanie, jakie zadali nam słuchacze i czytelnicy? Eee, czy jest szansa na prenumeratę e, informacji o nowościach przez e-mail? E, nie wiem, teoretycznie dałoby się to zorganizować, ale nie wiem, czy wtyczka być tam akurat działała, kiedy już ją eksperymentowałem, ale bez nim jakieś problemy. Zobaczę, czy się da coś w tej sprawie e, zrobić. Mm. Jest RSS, coś jeszcze bardziej funkcjonalnego niż lista mailingowa zwykła. No, to porozmawiamy o tym filmie po audycji i dowiemy się, jak to wygląda. W każdym razie kanał RSS działa. Niedawno uruchomiłem kilka, dwa nowe kanały RSS dla tych, którzy chcą czytać same wiadomości i dla tych, którzy chcą poznawać samą publicystykę. Na dole strony są odpowiednio już Ikonki można kliknąć i zaprenurować, prawda? Kolejne pytanie zadał nam Łukasz Mastalek: jaki jest stosunek Redakcji do pomysłu umieszczenia dowcipów na stronie poruszanego na forum? Nie wiem tutaj co za bardzo odpowiedzieć, ponieważ kiedyś już myślałem o umieszczeniu dowcipów na stronie, no ale ktoś musiałby się tym zajmować, dodawać i żeby coś było. W każdym razie mamy na razie komiks. też, też jest to forma pewnej satyry. Polityczne Czasami są bardziej, czasami nieśmieszne eee, odcinki, no ale to zależy od tego, kto tworzył i w jakim nastroju. Dodam, że komiksy, po prostu na naszej stronie, każdy może sobie stworzyć, wchodząc na stronę Plurixa i tam generując komiks. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł i możecie zrealizować taki komiks, to się potem podesłać nam do na adres redakcji link do yy, wygenerowanego komiksu. Eee, kolejne pytanie... Yy, może tutaj przejdźmy. Proszę omówić sprawę dodawania komentarzy. Jaki jest okres oczekiwania na publikację i kiedy można taki komentarz zobaczyć. Jeżeli chodzi o komentarze, to one są publikowane od razu. Już tutaj parę razy wspominaliśmy. Trzeba po prostu odświeżyć stronę. Nasza strona nie odświeża się automatycznie. Musi, się, musi zostać odświeżona kliknięciem odśwież. Tutaj się pojawi od razu. Jeżeli komentarz trafi do poczekalni, to po dodaniu komentarza pojawi się odpowiedni komunikat informujący, że komentarz zawierał jakieś słowo wulgarne albo takie, które znajdowało się na liście słów naszego filtra no i wtedy trzeba poczekać, że my to zaakceptujemy ostatnio jeden szczytnik podał słowo debilne, które trafiło do poczekania z powodu tego, że u nas istnieje taka fraza jak debil która może być właśnie używana pod kątem wyzwisk, prawda? No, także tak to mniej więcej wygląda no i tutaj też uprzedziłem, że powiedzieć, jakie komentarze nie będą publikowane. No nie będą publikowane na pewno komentarze zawierające wulgaryzmy, obrażające kogoś, czy wyzywające. prawda. Wyznaję zasadę, że na każdy temat można kulturalnie rozmawiać, bez uciekania się do jakichś emocjonalnych słów, czy, czy, czy tam mowy rynsztokowej. Prawda? Po wszystkim można powiedzieć spokojnie, bo jesteśmy cywilizowanymi i kulturalnymi ludźmi. Kolejne pytanie, na jakim obecnie serwerze znajduje się radio i w jakim kraju oraz kto go udostępnia? Radio to zależy od tego, że znajduje się na takim serwerze, na którym znajduje się firma, z której obecnie korzystamy. Korzystaliśmy już z wielu serwerów radiowych. Jedno się znajdowało w Polsce, jedno się znajdowało we Francji, jeszcze inne gdzieś indziej. No trudno mi powiedzieć, gdzie dokładnie są. No, ale te serwery są wadliwe, tak jak widać po naszym obecnym radiu, programie pierwszym, co chwilę, praktycznie no, kilka razy dziennie musimy je resetować, bo e, się wyłącza no, i nie, nie wiemy dlaczego. No. Próbowaliśmy się skontaktować w tej sprawie mm, z właścicielem firmy hostingowej, no, ale dostaliśmy jakiś, jakąś zbywającą odpowiedź, że to jest nasza wina, że tam coś pewnie źle klikamy i tak dalej. Co jest wina, z którą, bo po prostu ręce padają, no. Aha, i, po, i dlaczego portal nie znajduje się na polskim serwerze? No to już tutaj jakieś, na ten temat opowiadałem, ale powiem jeszcze raz. Chodzi o to, że na polskim serwerze e, polski serwer zobowiązywałby nas do po przestrzegania polskiego prawa, e, a polskie prawo zakłada, że strony internetowe trzeba rejestrować jak czasopismo. Być może jeżeli e, faktycznie będzie tak, pan Donald Tusk już zapowiedział, że będzie to dobra wolność, e, no to wtedy może wrócimy do Polski, ale na razie korzystamy z serwera no i nie narzekam. Nie ma limitu transferu, dzięki czemu bez względu na to, ile osób chce czytać wolne media, to tyle może wejść na naszą stronę. Jeszcze wracając do komiksów jest jeszcze jedno takie pytanie. Skąd się wziął pomysł umieszczenia na stronie komiksów? Pomysł się wziął stąd, że znalazłem w internecie generator komiksów. Już dawno chciałem coś takiego mieć, szukałem tylko rysownika który by nam rysował komiksy, no ale ciężko było taką sobie znaleźć, żeby też miała czas, żeby, bo to jednak trochę czasu trzeba poświęcić, prawda? No i ten generator jest akurat w sam raz, bo można sobie pozmieniać postacie, które występują. Może ma pewne ten generator ograniczenia jak, co do ilości tła, co do postaci, jakie występują, no ale można, można jednak tutaj coś pokombinować i, i, i wymyślić ciekawego. Myślę, że tutaj zrobimy teraz Filipie małą przerwę muzyczną i za chwilę będziemy odpowiadali na kolejne pytania, które razem zadane bezpośrednio pod artykułem na naszej stronie internetowej. Radia Wolne Media. Słuchajcie, Radia Wolne Media. Przy mikrofonie Mauryce Chawranek jest także ze mną Filip Czarnecki. Ponownie będziemy odpowiadać teraz na pytania od naszych słuchaczy. Tutaj jedna z osób na czacie zwróciła uwagę, że chyba nie ma już obowiązku rejestracji stron internetowych w Polsce. Chciałem tutaj się właśnie tego odnieść. Chodzi o to, że na razie to była tylko deklaracja pana premiera, a nie już obowiązujące w Polsce prawo. Czyli na razie jest jeszcze tak, że trzeba się rejestrować. nam także pytanie, ile osób średnio czyta portal w trakcie dnia i ile osób zazwyczaj słucha radia? Jeżeli chodzi o portal, przepraszam, to, to ogląda nas z 2 do 3,5 tysiąca unikalnych użytkowników IP co jest całkiem dobrym wynikiem. Jeżeli chodzi o liczbę odświeżeń, to miesięcznie jest ich ponad pół miliona, więc to jest całkiem duża ilość postron. Jeżeli chodzi natomiast o słuchanie radia, no to jest to raczej znikoma ilość. Na samym początku słuchał nas całkiem sporo. Później były, zaczęły się problemy techniczne, no to słuchalność naszego podu spadła. Potem próbowaliśmy to odkręcić wszystko, ale potem znowu się problemy techniczne pojawiły. Znowu nam spadła, no i to właśnie dlatego tutaj Będą te zmiany, o których mówiliśmy na samym początku. Sprawdzę teraz, czy na czacie ktoś nam tutaj zadał jakieś już pytanie dodatkowe. Przegrałem połowę programu czy ograniczenie działalności radiowolne media wynika z niskiej słuchalności, jak do tej pory. No właśnie te tak jak powiedziałem. Wynika i z niskiej słalności, a niska słalność wynika ze słabej jakości sygnału radia. Po prostu było mnóstwo ustawień technicznych, potem się nie udało tego zaufania już słuchaczy do radia odzyskać. No i tak to mniej więcej wygląda. Potem przyszły święta, w czasie świąt mało kto radia chciał słuchać no i najpierw teraz od jakiegoś, od jakichś dwóch, trzech tygodni słuchalność zaczęła znowu rosnąć. No i możliwe, że rosłaby dalej, gdyby znowu nie zaczęły się problem z radiem no i tak na, tak na okno w kółko, w kółko Macieju. Dlatego właśnie będziemy tutaj organizować to radio interaktywne, czyli takie, które słuchacze będą mogli uruchomić o dowolnej porze dnia i nocy i słuchać wtedy, kiedy im pasuje. I nie przegapią żadnej audycji. Także tutaj wyszliśmy naprzeciw. Jeżeli chodzi już o czat, to wszystkie pytania udzielone odpowiedzi. Już jest OK dobra. To teraz przejdźmy może na stronę internetową, na której był komunikat o dzisiejszej audycji, dzisiejszym spotkaniu mam pytanie, dlaczego wolne media zalewają nas portal informacjami o związkach zawodowych i jakie mają w tym swój cel? Tutaj było też dodatkowe nasze pytanie i takie pytanie zadałem tutaj, dlaczego według Ciebie niezależny portal nie powinien pisać o związkach zawodowych i o czym powinien w takim razie pisać? No i tutaj ta osoba też sobie odpowiedziała dalej i udziela takie powiedzi niezależny portal nie powinien w dziale poświęcać większości miejsca na takie sprawy na sprawy tak nieistotne i do tego te informacje są tak przedstawione, że ludzie czytając to nie widzą niczego złego o działaniu związków, o szkodliwości związków zarówno dla pracowników jak i pracodawców powinni wiedzieć ludzie niezależnie od tego, czy są prawicy czy z lewicy i zastanawiam je, czy to często i wrzucanie tych informacji by, żeby tak bardzo się ekscytować związkami, to trzeba już naprawdę z krajem komunistą być, o autor redakcji nie chce podeszwać, trochę niegramatycznie to jeszcze ja powiem tak, no jeżeli chodzi o związki zawodowe, to za bardzo tutaj, no nie wiem, dlaczego ta osoba uważa, że bardzo dużo informacji o tym puszczamy, bo wcześniej zdążyłem sobie sprawdzić, że na 80 newsów, które publikowaliśmy z kraju, tylko 8 dotyczyło związków zawodowych i to przy okazji strajków. Strajki to według mnie w jakichś szpitalach czy kółtach i tak dalej są na tyle ważne wydarzenia, że trzeba o tym informować, ponieważ dotyczą tam jakiejś dużej grupy ludzi, prawda? Leka jeżeli ktoś pacjent chce iść do szpitala i czyta, że w tym szpitalu akurat strajkuje, no to pójdzie do sąsiedniego, prawda? Żeby nie mieć problemów. Także myślę, że tutaj ta osoba mocno przesadza. Jeżeli natomiast chodzi o dobór newsów, no to powiem tak, że mamy, mamy zgodę kilku stron internetowych na kopiowanie treści. Z tych treści Urządzamy konkurs newsów i wybieramy nie więcej niż 4 dziennie. No i tak to wygląda: jeżeli akurat nie ma niczego ciekawszego od strajku, no to informujemy o strajkach, i taka jest goła prawda o, o newsach. komunistą nie jestem, także tutaj myślę, że ta osoba po prostu przesadza. Być może jest pracodawcą jakimś i związki jej nadepnęły na odcisk. No nie wiem. Przejdźmy może do kolejnego pytania zadanego na stronie. Tutaj sobie wrócić na samą górę strony redakcja, może zamiast tych trzech portretów, które działały mi na nerwy, z treścią chcę decydować tutaj o internecie, zamienić na, ja chcę decydować sobie, co chcę czytać, pisać i oglądać. Pani Fenix zadała to pytanie, ja powiem tak, że jakbymśmy zamienili tą treść na inną, no to przestałaby ona oddziaływać, bo byłaby formą, no nie wiem, tutaj jakiejś tam wizualizacji, a nie konkretnego działania. Prawda jest taka, że pan Donald Tusk chciałby internet cenzurować, natknął się na Potężny sprzeciw środowiska internautów, i teraz próbuje coś tam ugrać. Obiecał, że na razie cenzury internetu i rejestru usług zabronionych nie wprowadzi, ale to jest tylko kwestia czasu, bo tutaj stwierdził, że on to odłoży sobie, a myślę, że czeka na kolejną okazję, żeby można było to gdzieś tam ukradkiem wprowadzić. I to jest tylko taka gra na złokę, tym bardziej, że w tym roku będziemy mieli wybory prezydenckie. Pan Tusk stwierdził, że on w wyborach nie będzie kandydował, że myślę, że sam czuję, że ma niewielkie szanse, niemniej będzie wystawiał innego kandydata z ramienia PO i chce, żeby ten kandydat wygrał, więc nie może sobie pozwolić na e, przegraną wybora z powodu wprowadzenia, wprowadzenia cenzury internetu e, Mam tu kolejne pytanie mnie osobiście interesują wybory na prezydenta mamy jakiegoś człowieka lub nazwiska wokół siebie, na kogo warto budować głos lub zbojkotować wybory kolejne pytanie od Fenixa ja, prawdę mówiąc, nie mam żadnego kandydata, jeżeli chodzi o wybory. Myślę, że łatwiej byłoby chyba zawiązać wokół wolnych mediów jakąś organizację, jakiś komitet o, yy, wyborczy i takiego kandydata wystawić przynajmniej byłoby wtedy wiadomo, na kogo głosować. Tak samo dotyczy to wyborów yy, do parlamentu czy coś. Wiem, że bo wolne media są dosyć małym portalem, no ale przynajmniej byłoby wiadomo, na kogo głosować, czy na przykład na czytelniku wolnych mediów. No ale tak był zatem pół serio. Kolejne pytanie, teraz nas skłana, czy można wprowadzić sondę całkowitą, anonimową, nie, niearchifizowaną, kasowaną automatycznie, tak żeby nie było wiadomo, kto głosował, no i wyniki do wglądu dopiero po zakończeniu głosowania, żeby nie sugerowali się klikając wielkością głosu, czyli generalnie pytanie o sądę. Mieliśmy sądę już kiedyś, w wolnych mediach było z nią bardzo dużo zabawy, bo trzeba było jednak o nią dbać, co chwilę wymyślałem jakieś nowe pytania, które się się kurczyły próbowałem tą sądę uruchomić także na naszym serwerze w Czechach, no ale się okazało, że wtyczka nie działa. No i tak, tak na tym to stanęło. Jeżeli wtyczka spróbuję za jakiś czas yy, znaleźć jakąś nową wtyczkę, czy będzie działała, no to taką sądę wprowadzimy, jeżeli nie, no to trudno. E, kolejne pytanie, postaram się tutaj odnaleźć na naszej stronie, sporo tych yy, pytań już było. Yy. A, to już było wszystko bo tam było, rozwinęła się dyskusja na temat y, tych związków zawodowych, na czacie, czy ktoś coś zadał. Jest, może rozważyć trzeba drobną działalność komercyjną, aby pozyskać fundusze na swobodniejszą działalność. Wymiana banerów, reklama firm i tak dalej. Jeśli to tylko kwestia finansowa, oczywiście macie sporo liczbę wejść, więc dla małych firm może to być atrakcyjne. E, powiem tak, jestem negatywnie nastawiony do reklam. Z dwóch powodów. Po pierwsze, reklamy mnie denerwują, jak coś mi skacze, Próbuję jakiś X nacisnąć, żeby zamknąć reklamę, a ona zamiast się zamknąć to się otwiera i w ogóle. Zresztą pewnie nie tylko ja mam ten problem. Myślałem kiedyś na tym, żeby wprowadzić jakąś e, formę reklamy nieagresywnej na stronie, no ale tutaj, tutaj by się pojawiły też problemy z prawami autorskimi. Praktycznie 90% treści, które publikują na stronie jest treściami e, do użytku niekomercyjnego. Znaczy, że nie możemy zarabiać na publikowaniu tych treści. Jest też oczywiście inna opcja, że możemy na przykład reklamę puścić tylko na stronie głównej, gdzie są tylko zajawki artykułów i nie ma bezpośrednio tych treści, no ale generalnie jestem, no nie podobają mi się reklamy. No. Chciałem stworzyć taką oazę wolną od reklam w internecie, że czytelnik jak wejdzie, to poczuje się od razu bezpiecznie, spokojnie i niebombardowany przez, przez, przez wiele reklam. No, po prostu, żeby po prostu strona ta się wyróżniała jakoś od y, stron komercyjnych. W końcu reklamy nie muszą być wszędzie, a druga sprawa, jeżeli chodzi o finanse, to y, wolne media są otrzymywane y, z datków społecznych, darowizn czy jeżeli zbliża się okreski, trzeba serwer kupić, no to dajemy komunikat na stronie i pieniądze jakoś, jak na razie, zawsze się znajdywały, Także pieniądze nie są problemem działalności wolnej mediów, choć no, przydałoby się stworzyć choćby jedno stanowisko dla redaktora, który by dodawał newsy, ponieważ z tym jest tutaj problem, no, ale to też jest tutaj problematyczne. Myślę, Filipie, że puścimy teraz piosenkę, a potem sprawdzimy, czy doszły jakieś nowe pytania. Słuchasz Radia Wolne Media. Słuchacie Radia Wolne Media. Spotkanie z redakcją Wolnych Mediów na żywo. Przy mikrofonie Maurycy Hawranek jest także Filip Czarnecki, który mi ja asystuje. Teraz już ostatnia porcja, odpowiedzi na nasze pytania, bo czas już nas pomału goni. Pierwsze pytanie, jakie tutaj do nas dotarło, czy redakcja planuje ścisłą współpracę z innymi radiami internetowymi pod kątem audycji i muzyki? Jeżeli chodzi o audycję no to szukamy, jeżeli jakiś ciekawe by się znalazły no to będziemy wtedy próbować nawiązać kontakt. Jeżeli chodzi o muzykę to czerpiemy z zasobów bezpłatnie muzyki na licencjach Creative Commons. Mamy także trochę muzyki, którą bezpośrednio do nas autorzy nadsyłają, którzy nie mają podpisanych umów z zaix No i puszczamy oczywiście za zgodą tych autorów. No i mamy tutaj tak wspomniałem Gwarancja autorów, że na te piosenki nie ma żadnych e, umów z AX-em, z Pawem czy z Także możemy je spokojnie, legalnie nadawać. Kolejne pytanie, czy wolne media obejmują patronatem medialnym koncerty zespołów, które lecą w radiu lub które nie lecą, ale są niekomercyjne? Jeżeli chodzi o patronat medialny, e, wygląda to tak, jeżeli ktoś organizuje jakąś imprezę, jakiś koncert, E, może o, wystąpić z prośbą o patronat medialny, jeżeli jest to impreza komercyjna. E, wówczas e, będziemy się mogli dogadać, jeżeli jest impreza niekomercyjna, no to jest warunek taki, że trzeba na plakata umieścić logo wolnych mediów i przesłanie nas informacji, to wtedy automatycznie takie e, rzeczy będziemy publikowali. No można też oczywiście też zamieścić e, informację taką zwykłą, wtedy już nie będzie patronat medialny, ale sam komunikat na, na naszej stronie jest e, Dział aktywizmu, w tym oddziale właśnie można o tych rzeczach informować. Tylko, że jeżeli są jakieś pobierane opłaty za wstęp, no to my to traktujemy jako inkazę komercyjną. Tutaj trzeba o zgodę wystąpić. Jest też tutaj rozmianka, że można publikować trasy koncertowe na stronie. No Oczywiście tak pomijam. Jeżeli będziemy obejmowali jak patronatem medialnym jakiś koncert jakiegoś zespołu, to wówczas będziemy o tym szerzej informowali. Tutaj jest też pytanie, kiedy powstały wolne media, i jak do tego doszło. Myślę, że już na ten temat opowiadaliśmy w poprzednich audycjach. Wale Media powstało 1 kwietnia 3 lata temu prawie. Chciałem po prostu zrobić jakiś niezależny portal, będący alternatywą dla portali komercyjnych typu Onel, Wirtualna Polska i tak dalej, bo byłem tam już zmęczony politycznymi gierkami, ciągłymi newsami o tym, co jakiś polityk powiedział co powiedział inny polityk, bo typu, po prostu to, to się trzymać tego nie dało, no ale widać, że redaktorzy tej podatki się tym bardzo ekscytują. Ja wolałem e, publikować e, informacje, które dotyczyły ważnych spraw, takie jak genetycznie modyfikowane organizmy, czy tam cenzura internetu, czy jeszcze inne życzanie jakieś tam, e, za przeproszeniem, pierdoły. E, jest też tutaj takie pytanie, czy archiwalne audycje i filmy znikają ze strony? Jeżeli chodzi o archiwalne audycje, to one na naszej stronie są obecne ich przyszłość będzie jeszcze jeszcze nad ich przyszłością będę się zastanawiał, czy je pozostawić czy usunąć, przenosząc do radia także każdy będzie mógł je tam odsłuchać w programie z audycjami, no a to podejmę decyzję za jakiś czas jest też pytanie odnośnie filmów filmy nie znikają z naszej strony z filmami jest trochę zachodu, bo wygląda tak, że mamy dwie strony oparte na dwóch niezależnych CMS-ach Pierwsza strona to jest portal Wolne Media. Drugi e, kanał z filmami, czyli telewizja Wolne Media. Wszystkie filmy, jakie są widoczne na naszym portalu są importowane e, z telewizji Wolne Media, czyli jeżeli ktoś szuka jakiegoś filmu archiwalnego powinien wejść na zakładkę Telewizja i tam sobie do wyszukarki wpisać tytuł filmu i wtedy go łatwo znajdzie. E, na razie mamy dwa osobne CMS-y. W przyszłości planujemy jeden zbiorczy, ale tu musimy najpierw rozwiązać problem techniczny, co zrobić, żeby mieć dwie główne strony na jednym portalu, prawda? Czyli główną stronę dla filmów i główną stronę dla portalu takiego, jakiego znacie się obecnie. Jeżeli chodzi o, o pytania, jakie mi zadano, to już widzę, że mam wszystkie z tych, które były zarchiwizowane. Sprawdzę teraz na czacie, czy się coś w międzyczasie pojawiło. Co my tu mamy? Tutaj jeszcze coś nawiązuje do działalności finansowej wolnych mediów, do tego, co powiedziałem przed filmem, przed piosenką. No i ta osoba pisze, że tylko, że skądś finanse trzeba brać, a działalność wolnych mediów jest istotna dla informacji społecznej. Tak uważam. No tak jak powiedziałem, też uważam, że przydałoby się pozyskać jakieś finanse chociażby dla stworzenia jednego stanowiska osoby, która byłaby odpowiedzialna całkowicie za wolne media, czyli poświęcała na przykład 8 godzin dziennie na e, dodawanie nowości do, do portalu, na dbanie o jego wysoki poziom, a także e, opisanie nowych e, artykułów i tworzenie nowych newsów specjalnie dla wolnych mediów. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że newsy kopiujemy, bo się po prostu sami nie, nie wyrobilibyśmy z tworzeniem. Chciałem też tutaj na koniec przypomnieć ogłoszenie, które podałem na samym początku. Mamy Od jakiegoś czasu zawarliśmy umowę o współpracy z czeskim portalem Czech Free Press, czyli czeska wolna prasa no i z nim współpracujemy, możemy od nich kopiować informacje no że korzystam po czesku, trzeba to po prostu przetłumaczyć jeżeli ktoś byłby chętny i chciał się pobawić, to jest Google translatorem i też pomóc w tworzeniu tych newsów na język, przepraszam, w tłumaczeniu tych newsów na język polski no to nie widzę tutaj problemów jesteśmy otwarci tutaj na współpracę i na nowe osoby w redakcji ostatnio niestety musiała od nas z redakcji odejść Ania której portal kolidował z pracą Zniknął też nam Welewi, który dodawał wniosek z zagranicy, no ale tutaj podobno mój komputer się zepił, no i czekam, aż powróci. Na dzień dzisiejszy portal jest na mojej głowie, więc wszystko, co czytacie w ciągu, ciągu 3-4 dni, no to to jest moja robota. Jak widać nowości jest dużo, roboty też jest w tym bardzo dużo, no i się tutaj już znowu wyrabiam, ale mam nadzieję, że nowe osoby, które już się zgłosiły do redakcji, E, szybko załapią o co chodzi i e, odciążam mnie od tej, od, tych, od tej pracy i tych zadań. Hmm, odświeżę sobie teraz jeszcze stronę e, z informacjami o e, naszym spotkaniu na w radiu i zobaczymy, czy były zadane jakieś nowe pytania. Strona mi się ładuje. No, nam troszkę wolne media wolno chodzą. Wynika to z tego, że bardzo dużo osób wchodzi na wolne media, wzrosła nam oglądalność, no i automatycznie też się strona spowalnia, ale będziemy nad tym pracowali nad przyspieszeniem ładowania się strony. Czasami są wolne także pod względem szybkości. No właśnie, właśnie to mówię, to wynika z tego, że więcej osób nas czyta. Wcześniej na, naszą stronę, na naszej stronie siedziało równocześnie około 35 osób, teraz jest to powyżej 50, no to tutaj tak to więcej wygląda, a liczba połączeń z bazą danych jest ograniczona. No widzę tutaj, że nie zadano nam żadnych nowych pytań, na czacie też nie widzę nowych pytań, także myślę, że pora spotkanie zakończyć. No i chcieliśmy jeszcze tutaj zaprosić na spotkanie ze się we Wrocławiu, a to już może Ty, Filip, o ja tym powiesz. Mhm, tak, 13 marca we Wrocławiu będzie ogólnoświatowy, taka polska edycja ogólnoświatowego Dnia Świadomości Zeitgeist Movement, który odbędzie się pod patronatem między innymi właśnie Wolnych Mediów. Zapraszam serdecznie na to. Więcej informacji można uzyskać na stronie zeitgeistpolska.org, tam jest wszystko. No i będziemy też o tym pisali w Wolnych Mediach, bo w Wolne Media bym a to na tym medialnym ta impreza. No to chyba już wszystko na dzisiaj. Kiedy radio już nam nowe wystartuje z, 16, z 15 kanałami tematycznymi, które będzie można słuchać o dawnej porze, nie będzie już niestety można organizować spotkania z redakcją na żywo. Postaramy się zorganizować takie spotkania na żywo w zupełnie innej technologii, być może czata dźwiękowego, a może w jakiejś jeszcze innej formie, którą da się nagrać, no i potem być może będziemy to odtwarzać, ale jeżeli chodzi o spotkanie bezpośrednie na antenie radia, na żywo, no to myślę, że to już jest ostatnie, jakie było. Jeżeli chodzi o skrypt radia, jeszcze nie jest 100% ukończony. Jest trudno przewidzieć dokładnie, kiedy te 15 kanał się pojawi. Za mniej więcej 5-6 dni wygasi nam serwer programu pierwszego. Wówczas przełączymy sygnał radia pierwszego na sygnał radia program drugiego, który mamy jeszcze wykupiony na miesiąc. Mam nadzieję, że w międzyczasie dokonamy płynnego przejścia na, e, do nowego radia. Także tutaj proszę się nie, nie niepokoić faktem, że jedno, jeden kanał programu zniknie za jakiś czas. No i w takim razie do usłyszenia wszystkim i dziękuję za czas, który spędziliśmyście z nami. Jeszcze raz przepraszam za e, nie najlepszą predyspozycję mojego głosu, no ale złapała mnie jakaś choroba no i ciężko było mi dzisiaj e, mówić. Do usłyszenia. Do usłyszenia.